Faryzeusze słyszeli, że Jezus pozyskał sobie uczniów i chrzci więcej niż Jan, jakkolwiek sam Jezus nie chrzcił, tylko jego uczniowie. Gdy Jezus dowiedział się o tym, opuścił Judeję i wrócił znów do Galilei. Po drodze musiał iść przez Samarię. Przyszedł do Sychar, wsi samarytańskiej, położonej w pobliżu terenów, które Jakub. Dał swojemu synowi Józefowi. Tam właśnie była studnia Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, usiadł przy studni, a było około południa. Wtedy przyszła kobieta, Samarytanka, by nabrać wody. Jezus zwrócił się do niej. — Daj mi się napić. Uczniowie Jezusa poszli tymczasem do wsi, by kupić coś do jedzenia. Samarytanka odpowiedziała. Jakże ty, Żyd, możesz brać wodę ode mnie. Jestem Samarytanką, a Żydzi przecież nie zadają się z Samarytanami. Jezus na to, gdybyś przeczuwała, co Bóg może dać i kim jest ten, co ci to powiedział, daj mi się napić, to poprosiłabyś, a On dałby ci wody wprost ze źródła. Panie powiedziała, — Nie masz nawet naczynia do czerpania wody, a studnia jest głęboka. Skąd więc możesz mieć wodę źródlaną? — Czy jesteś większy od patriarchy Jakuba? On dał nam tę studnię, pił z niej sam jego synowie i stada. Jezus odpowiedział — Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie miał pragnienie. Ale kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie miał pragnienia. Woda, którą mu dam, stanie się w nim źródłem życia wiecznego. Wtedy ona powiedziała, panie, daj mi takiej wody, abym nie tylko nie miała pragnienia, ale też nie musiała przychodzić tutaj po wodę. Idź, zawołaj swego męża, powiedział, ale wróć tutaj. Ona odpowiedziała: Nie mam męża. Jezus na to: Dobrze mówisz, że nie masz męża. Miałaś przecież pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest Twoim mężem. To prawda. Widzę, panie, że jesteś prorokiem, powiedziała. Masi ojcowie, na tym wzgórzu oddawali cześć Bogu. Wy zaś twierdzicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus odpowiedział jej. Wierz mi, kobieto, nadchodzą czasy, że ani na tym wzgórzu, ani w Jerozolimie nie będzie oddawana cześć Ojcu. Wy wielbicie coś, czego nie znacie. My oddajemy cześć temu, którego znamy, to On daje zbawienie za pośrednictwem plemienia Judy. Jednakże nadchodzi chwila, a właściwie już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą Ojcu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go wielbią, winni Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. — Wiem — powiedziała kobieta — że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. — To Ja nim jestem. Ja, który mówię z Tobą — oświadczył Jezus. W tym czasie powrócili Jego uczniowie i zdziwili się, że rozmawia z tą kobietą. Jednakże nikt nie zapytał, czego chcesz od Niego, ani o czym z nią rozmawiasz. Kobieta tymczasem zostawiła swój dzban i pobiegła do wsi, by powiedzieć ludziom – chodźcie ze mną. Zobaczycie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Mesjaszem? Wyszli więc ze wsi i pośpieszyli do Jezusa. Tymczasem uczniowie prosili go – jedz, rabbi. Jezus powiedział – ja mam coś do jedzenia, o czym nawet nie wiecie. Pytali więc uczniowie jeden drugiego – czy ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus powiedział Ja żywię się tym, że spełniam wolę tego, który mnie posłał I jego dzieło prowadzę do końca Wy mówicie, za cztery miesiące będą żniwa A ja wam mówię, spójrzcie i przypatrzcie się polom Dojrzały już do żniw Żniwiarz już teraz otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, także siewca cieszy się równocześnie ze żniwiarzem. Tu sprawdza się przysłowie: jeden sieje, a drugi zbiera plon. Posłałem was, abyście zbierali plon, nad którym nie pracowaliście w znoju. Inni ciężko pracowali, a wy skorzystaliście z owocu ich trudu. Wielu samarytan w tej wsi uwierzyło w Niego dzięki słowom kobiety. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc przyszli do Niego Samarytanie, zaprosili Go, by zatrzymał się u nich. Został tam przez dwa dni. Wtedy jeszcze więcej ludzi uwierzyło Jego słowom. Do tamtej kobiety powiedzieli. Uwierzyliśmy, ale wcale nie z powodu Twego opowiadania, sami słyszeliśmy i wiemy już, że On naprawdę jest Zbawicielem Świata. Po dwóch dniach Jezus udał się stamtąd do Galilei. Oświadczył bowiem, że prorok nie znajduje uznania we własnej ojczyźnie. Gdy przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go jednak, ponieważ już wszyscy wiedzieli, co uczynił w Jerozolimie podczas świąt, bo i oni w tym czasie tam byli. Przyszedł więc znów do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino, a był w Kafarnaum pewien urzędnik dworski, którego syn ciężko chorował. Kiedy usłyszał, że Jezus przybył do Galilei, udał się do niego osobiście i poprosił, aby przyszedł i uleczył syna, który był umierający. Wtedy Jezus rzekł — Jeśli nie widzicie cudów i znaków, nie wierzycie. Urzędnik odpowiedział — Przyjdź, panie, — Zanim umrze moje dziecko. — Wracaj — powiedział Jezus. — Syn Twój żyje. Człowiek ten uwierzył słowu Jezusa i odszedł. A gdy wracał do domu, wybiegli mu na spotkanie niewolnicy z wiadomością, że jego dziecko jest zdrowe. Zapytał ich, o której godzinie nastąpiła poprawa. Odpowiedzieli mu więc, — Wczoraj w południe o godzinie pierwszej minęła mu gorączka. Ojciec uświadomił sobie, że właśnie o tej godzinie Jezus powiedział – Syn Twój żyje. Wtedy uwierzył On i cała Jego rodzina. Był to już drugi cud, jakiego dokonał Jezus, gdy przyszedł z Judei do Galilei.